czasami w życiu spotyka jakichś ludzi, którzy... incydentalnie! To spotkanie jakby zadecydowało o, o, o całym y, moim późniejszym życiu. Nie miałem żadnych wahań y, co do kierunku studiów. Y, y, no, w każdym razie bardzo mnie interesowały dwie rzeczy. Związane ewentualnie z przyszłym studiowaniem. Pierwsza y, rzecz taka, bym powiedział, hobbystycznie potraktowana, to interesowała mnie mitologia y, Słowian, przedchrześcijańska i w ogóle religioznawstwo a druga rzecz to wyszła w Polsce pierwsza po polsku książka mówiąca o cywilizacji inków i te, to były jakby dwa moje takie hobbystyczne zainteresowania i zacząłem je poszerzać no ale biblioteka szkolna nie była wystarczająca i ktoś mi tam powiedział, że mogę iść do muzeum archeologicznego, które ma wspaniałą bibliotekę i tam mogę sobie w tej bibliotece rozmaite rzeczy grzebać i, i, i wyciągać Pan, który w tej bibliotece pracował, i wypożyczał mi książki na miejscu oczywiście, zaczął rozmawiać ze mną, widocznie był w Mówię, chłopie, no, przecież to, to, to nie, nie, nie tędy droga. A tym panem był wybitny dla dziejów etnografii polskiej i historii etnografii pan dr. Witold, Witold Armon. W etnografii nie miałem zielonego pojęcia, że w ogóle taki przedmiot istnieje. A nawet gdybym się przyznał zbyt wcześnie moim kolegom, że idę na etnografię, to bym wywołał chyba jakiś paroksyzmy śmiechu. Oczywiście niełatwo się było dostać, bo to były studia niesłychanie elitarne. To było siedem osób na, na jedno miejsce i siedem tylko miejsc. No miałem szczęście, bo już się dostałem. Stypendium uzyskałem i później, że tak powiem, bardzo mi zależało na tym, żeby, żeby przez wszystkie te lata to stypendium mieć i udawało mi się to stypendium mieć no, znaczy to nie dlatego akurat studiowałem jakoś tak z dobrymi wynikami, ale nie ukrywam, że, że dbałem o to, żeby nie mieć jakiejś spadki nikt nie wahał się, nie wątpił, że wyląduje po studiach gdzieś na bruku albo no nie wiem w spółdzielni gminnej myśmy wszyscy razem znali się i powiedzmy sobie, że ja byłem na trzecim roku to myśmy razem imprezowali i dokładnie siebie znali do piątego roku włącznie i do pierwszego roku włącznie. One były kompletnie inne niż, po pierwsze, tak jak wspominałem, bardzo małe grupy. Także myśmy byli niesamowicie zżyci ze sobą. Nie było takiej sytuacji, żeby jakaś na wykład nie przeszedł na ćwiczenia. Zresztą różnica między wykładem a ćwiczeniem była tylko na siatce zajęć, ponieważ zawsze siedzieliśmy przy małych pokojach, przy, przy Małym Stole. Kontakt z wykładowcami był, jak to się mówi, face-to face, nie tylko w godzinach od do, tylko także i potem, i przedtem. Oni się interesowali naszym życiem prywatnym. No myśmy się ich prywatnym życiem może mniej interesowali, ale czasami się nawet chodziło do nich do domu. Nie na kawę, ale żeby coś tam załatwić. coś takiego. Także widzieliśmy mniej więcej sporo o nich. Poza tym jeździliśmy razem z nimi na praktyki terenowe, I źle, na badania terenowe. To były czasy, kiedy jeszcze był realizowany taki wielki projekt pod tytułem Kultura Ludowa Wielkopolski w którym studenci uczestniczyli i była byłej grupy jakiegoś starszego profesora czy, czy wykładowcy, jakiegoś młodego asystenta i, i tam, załóżmy, dwóch, trzech studentów. I oni wyjeżdżali. Także te, te więzi, takie bym powiedział, towarzyskie również, nieformalnych, one były, były silne. Więc to był jeden element. Drugi, no właśnie ta elitarność tych studiów podobnie było na archeologii, około 7 osób na historii sztuki, to, to, to wszystkie takie małe kierunki, które dzisiaj jest, mają wielu studentów, to myśmy jakoś tak czuli się, że może to było jakieś takie oczywiście fałszywe założenie, że no właśnie, że studiujemy na liternym kierunku. Ja od początku pisałem już pracę magisterską, która była tak z pogranicza amerykanistyki. I o badaniach terenowych, no mowy nie ma o tym, o, żeby wyjechać samemu z wielu powodów. Po pierwsze finansowych, społeczeństwo było po prostu biedne, jako całość. Po drugie izolacji od, od, od świata zewnętrznego, a szczególnie od Ameryki Łacińskiej, to była jakoś taka fantom całkowicie nie, nieosiągalny. W związku z tym nastawiłem się na to, że będę pisał pracę doktorską, taką etnohistoryczną, która była zorientowana na analizę rozmaitego rodzaju źródeł. Ona była poświęcona zagadnieniom spotkania kultur między, między Europą a e, ludnością tubylczą Ameryki e, Andyjskiej e, i z tego zrobiłem doktorat e, nie wyjeżdżając ani razu do, do e, Nowego Świata Mąską przykładając Kurczo kurczowo trzymałem tą, tą torpę. To, był, to były sekundy ja leżałem na ziemi na chodniku Nikogo wokół mnie było i niestety miałem przy sobie y, wszystkie dokumenty, aparat fotograficzny, paszport, wszystko miałem w torbie w, te, w takiej torbie, mój pusta, nikogo przed sobą nie widzieliśmy, rozmawialiśmy i nikogo przed nami nie było. I ja nagle z tyłu całkowicie bezszelestnie założyli nam tak zwanego Nelsona w Boliwii. To jest właśnie kraj, w którym nie za bardzo byłem szczęśliwy, właśnie z tego y, powodu. No, kilka razy ja się byłem napadnięty, ale raz byłem szczególnie y, przekonany napadnięty, ponieważ y, rabunkowy sądzę. No miałem szczęście bo... Jeżeli antropolog jest w terenie, to ja myślę, że to ciąży nie na antropologu, tylko na człowieku, każdym. Jeżeli jesteśmy gdzieś i kogoś biją na przystanku, to powinniśmy interweniować. Jeżeli... No to oczywiście by pomóc tym ludziom, swoją wiedzą, niekoniecznie antropologiczną, tą, że my jesteśmy z innego świata, że po to kształcimy studentów na całym świecie, nie mówię o, o Polsce. W Stanach Zjednoczonych jest najwięcej departamentów i ja myślę, że 95% tych ludzi, którzy kończą antropologię, nie pracuje, w antropo nie, pra nie pracuje na uczelniach później, tak? Więc gdzie pracują? Tak? Oczywiście wielu z nich pracuje w innych zawodach, różnych, naj, naj, ale wielu z nich, trudno mi powiedzieć, jaki procent, będzie pracowało jako antropologowie stosowani, tak? antropologii stosowani, co nie jest oczywiście równoznaczne z antropologią zaangażowaną. Tak? Ale dlaczego nie ma antropolog pracować dla jakiejś korporacji wielkiej? Czy to jest naganne? Czy jak pan pracuje, że jeżeli jak pracuję dla korporacji i jestem inżynierem, to jest naganne? Według mnie nie. Po prostu. Natomiast jeżeli chce być zaangażowany, to znaczy być po stronie, być adwokatem tych, których, których uważam że, że potrzebują tej pomocy, a moja wiedza może im być przydatna, no, a jeżeli chce się jeść tylko w archiwum, albo się badać struktury pokrewieństwa u, u ludu miało, znalazłem na to pieniądze, to, to dlaczego nie mam tego uprawiać? Nie muszę być akurat zaangażowany, natomiast jest jeden element, który jest bardzo, bardzo delikatny. Dzisiaj etnologia czy antropologia jest dyscypliną, o której my z góry mówimy, to nie jest kierunek zawodowy. W żaden sposób. My nie mamy takiego, takiej niszy, której by była plakietka antropodak, może wszędzie pracować, albo nigdzie. Ale powinniśmy być coraz bardziej obecni. My mampo sa map, I like you, My mampo I I si siway no, hermosa chayante. si hermosa chayante. W latach 70. właśnie z inspiracji profesorów Frankowskiej, która wokół siebie zgromadziła sporo ludzi z całej, z całej Polski od Krakowa przez Warszawę i toru Szczecin, włączając ci ludzie przyjeżdżali na takie systematyczne seminaria tutaj do niej. I w tym gronie ludzi różnych profesji, archeologów, historyków, językoznawców, muzeologów, narodziła się idea, że trzeba coś właśnie zrobić. To były lata już 70, druga połowa lat siedemdziesiątych, kiedy, to dopiero dzisiaj o tym wiemy, przedtem byśmy się nie zdawali z tego sprawy, kiedy następowało znaczne poluzowanie tak powiem, kontroli studentów i, i w ogóle młodzieży akademickiej i dzisiaj o tym wiemy, że były specjalne instrukcje wydawane, żeby w organizacji instytucje takie jak uczelnie, ministerstwa wspierały rozmaitego rodzaju inicjatywy ludzi młodych sportowej i pseudonaukowej. Wyjazdy alpinistyczne w Himalaje, jakieś wystawy, wyprawy speleologiczne, krajoznawcze, o coś takiego. To kanalizowało tych najbardziej aktywnych ludzi, ale nie zaangażowanych politycznie na dwa lata co najmniej, bo to taka wyprawa wielkie logistyczne wyzwanie. I w związku z tym, po pierwsze, było na to przyzwolenie. Można takie inicjatywy było zarejestrować. Były już wzory utarte, jak można tego rodzaju wyprawy organizować, Więc myśmy też, wiedząc, że coś takiego się dzieje, wymyślili, że zorganizujemy wielką wyprawę do Peru. Gdy się o tym pomyśli dzisiaj, to, to, to w ogóle niewiarygodne, że coś takiego młodzi ludzie mogą zrobić. I przygotowywaliśmy ją praktycznie, że chyba przez dwa lata, zbierając pieniądze. przez wtedy Polakowi wolno było tylko ze stroma dolarami wyjechać z granicy, a myśmy potrzebowali kilka tysięcy. Myśmy zbierali od wojska, od różnych innych przedsiębiorstw żywność. Puszkach. Za darmo no to chodziło się po wielkich przedsiębiorstwach. Używało się czaru osobistego, rozmaitych podstępów, również czasami bardzo śmiesznych. Trzeba było mieć takiego, bym powiedział dzisiaj, się mówi, medialnego sponsora, czyli jakąś ważną osobę, która gwarantowała, że czuwa nad nami. I wtedy ta osoba otwierała drzwi. No i musieliśmy zdobyć wielki samochód ciężarowy, nowy, wojskowy, taki ogromny stary który chcieliśmy się poruszać po Peru. Trzeba było zdobyć poparcie w jakichś centralach handlu zagranicznego i żeglugi morskiej, żeby zdobyć miejsce na statku. I w 1988 roku wyjechaliśmy 15 osób do, do Peru z tym ogromnym samochodem ciężarowym. jako samochód testowy do, do testowania w trudnych warunkach razem z kierowcą, który był koncesjonowany przez tą fabrykę kierowca mechanik, oczywiście na nasi oczach rozbierał cały silnik i ten samochód, jak pamiętam no, spisywał się dosyć nieźle w Peru, ale ostatnie 100 km przejechał na tylko 4 cylindrach i na połówce 20 km na, na godzinę sunął po to, tylko żeby go, że tak powiem, wsunąć na statek, bo już po prostu wszystko się w nim rozwaliło. Nie może było na wysienki. Logika by nakazywała, żeby takie samochody rozwalone zostawić tam na miejscu, bo jest to jest były koszty. Ta. Ale był on pożyczony i trzeba było go choćby w kawałkach dostarczyć z powrotem, żeby robić to, więc trzeba go było odwieźć. No i ta wyprawa, to była właśnie to pierwsze, pierwsze moje zetknięcie z Ameryką Południową. Była w 1978 roku. Wyprawa nazywała się Polska wyprawa naukowa w i masz taką Czy to jest gęba? Czy jest Sięgam. Załamę taka czaki na jest na były dwie osoby niesłychanie zasłużone dla historii i rozwoju kultury peruwiańskiej i peruwiańsko-polskich stosunków. Jedną z tych osób była pani profesor Maria Rostworowski de Diez Canseco, z tychże roztworowskich rodziny tej hrabiańskiej polskiej. Otóż to jest pani, która urodziła się w Peru. Dzisiaj ma 90 kilka lat. Jest ona etnohistorykiem dziejów Inków, jest założycielką takiego głównego instytutu. No to jest osoba coś w rodzaju no nie wiem, ojca historii peruwiańskiej. Matka, matka. Ma, ma, Oczywiście matka, tak, w tym sensie. I jest fenomenalną osobą, ponieważ ona mówi biegle po polsku. Wychowała się w trzech kulturach: polskiej, ale w Peru, francuskiej, ponieważ w Paryżu chodziła do szkół no i potem całe życie dorosłe już po małżeństwie drugim swoim żyła w Peru, czuje się peruwianką ale w tamtych czasach czyli tuż po II wojnie światowej kobietom nie wolno było studiować w Peru, na uczelni w związku z tym była tak zdolna i tak zainteresowana, tak fenomenalna była dla tych profesorów, do których przychodziła że oni postanowili profesorowie przełamać tą, tą tradycję, ale w jaki sposób przychodzili do niej do domu, w Peru Przechodzili do niej do domu i ją uczyli w domu, po czym kazali jej napisać jakąś tam pracę, taką, która by była odpowiednikiem pracy magisterskiej i to była jej pierwsza książka, uznali, że jest tak doskonała, że wydali ją. I ona jest dzisiaj oczywiście już emerytowanym profesorem, natomiast nigdy nie uzyskała żadnego statusu akademickiego. Otóż to była osoba, która nami się zajęła, nas wprowadziła do, do świata profesorów uniwersyteckich, nas rekomendowała w Limie. I po latach miałem tą... Wyjątkową przyjemność, że dwa lata temu Uniwersytet Warszawski zwrócił się do mnie z prośbą, żebym był jednym z recenzentów w procesie nadawania tejże pani profesor Rostworowski tytułu honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego. No bardzo ciekawa postać, no bo to jest tak niesamowita osobowość z dwóch racji z racji tej, że jestem pomostem między Polską a, a peruwiańskim i, i, i światem naukowym a z drugiej strony jako kobieta Babę zesłał Bóg Raz mu wyszedł taki cud Babę zesłał Bóg Coś innego przecież mógł Żeby dobrze zrobić Wam Żeby dobrze zrobić Wam Babę zesłał Pan która się w wyjątkowy sposób w tamtej kulturze, takiej nasyconej męskością, tą machizmą się przybiła i pokonywała wszystkie przeszkody. No. I oczywiście hmm, pani profesor Frankowska, która była odpowiedzialna za i rozwijała tutaj e, ten nurt amerykanistyczny jako pierwsza e, i w Poznaniu i, i także w zakresie etnologii na obszarze całego kraju, bez której dzisiejsza y, latynoamerykanistyka w, w naszym kraju na pewno by nie była y, tak znacząca. I to były początki badań terenowych y, w Ameryce Łacińskiej, moich, ale także nie tylko moich, w ogóle polskich badań i archeologicznych, i etnologicznych, i geograficznych. W ogóle to była pierwsza wyprawa tego rodzaju. Wszystko później wszyscy ci ludzie, którzy w tej wyprawie brali udział, bardzo młodzi, między 20 a 30 lat, oni w większości, 90% z nich, potem stało się profesjonalnymi i bardzo znanymi e, naukowcami w tych trzech dziedzinach. Moje pierwsze studia nad, nad problematyką etniczną, były wśród Polonii, w Stanach Zjednoczonych realizowane i między innymi tam właśnie starałem się w swoich pracach wskazać na to, że ta etniczność polonijna ma bardzo taki, by powiedział, folklorystyczno-zabawowy charakter. Wskazywałem na to, że jest kompletnie niezwiązana ona, może kompletnie nie, ale w większości nie jest związana z taką tradycją kultury polskiej, że oni wytwarzają sobie pewne symbole, w które wierzą, że że są właśnie polskie i w związku z tym manifestują to, bo chcą być obserwowani, widziani i podziwiani jako Polacy. Przykłady takich symboli polskich? Oczywiście, na przykład organizuje się Polish Kielbasa Day albo Polish Potato Days, tego rodzaju święta, już nie mówiąc o rozmaitego rodzaju paradach, bazarach parafialnych i między innymi w jednej z moich ostatnich pobytów, takich badaczy dłuższych w Stanach Zjednoczonych zajmowałem się rzeczami, które skonfliktowały Polonię, a mianowicie zajmowałem się tym, o co tej, tutaj dojdziemy do, do, do, do sedna tej sprawy. Zderzenie nastąpiło w latach lat 80-tych, nastąpiło zderzenie dwóch nurtów świata polonijnego w Stanach Zjednoczonych, mianowicie ludzi wówczas Młodych, którzy wyjechali świetnie wykształceni w Polsce, z znajomością większości języka angielskiego i dyplomami wyższych uczelni, którzy wyjechali z tak zwanym nurtem emigracji solidarnościowej do Stanów Zjednoczonych. Nie zajmowali się oni wyrywaniem azbestu z budynków, ani tak zwanym klinowaniem ofisów, jak się mówi w polonijnym języku, ani jakimikolwiek innymi tymi rzeczami. Po prostu od razu dosyć szybko zdobywali miejscowe certyfikaty, by pracować jako lekarze, architekci, inżynierowie, naukowcy, etc. I ci ludzie, dla tych ludzi, i oni się zdarzyli z tą grupą, że tak powiem, Amerykanów Polskiego Pochodzenia, którzy wytworzyli sobie subkulturową polską symbolikę, taką, tą, o której myśmy rozmawiali, która żyła gdzieś tam przy, przy parafiach i przy organizacjach polonijnych. Ci patriotycznie oczywiście w, w epoce postolidarnościowej ludzie przy, przyjechali z bagażem całkowicie innym. Oni byli, jak mówię, patriotycznie nastawieni w sensie politycznym, a nie takim, bym powiedział, folklorystyczno-kulturowym. Dla nich tańczenie kujawiaków, wysyłanie dzieci, żeby się przebierały za, za małych górali i właśnie te wszystkie święta parafialne nie były istotne. Oni chcieli na przykład w parafiach czy w salkach parafialnych, czy w jakichś klubach organizować rozmaitego rodzaju spotkania dyskusyjne, czy z jakimiś działaczami politycznymi, celebrować święta narodowe, ale w taki sposób, bym powiedział, znowu nie folklorystyczny, tylko jakiś taki, bym powiedział, historyczno-komemoratywny, coś takiego, byli w większości zwolennikami tego, ażeby swoją kulturę, nie swoją kulturę polską pokazywać Amerykanom jako kulturę, która by likwidowała ten stereotyp chłopskiej, nie waham się użyć tego słowa, prymitywnej na tamte warunki, kultury imigrantów, poniewieranych właśnie dlatego, że kojarzeni są z tą biedną Europą, która ich wypluła pod koniec XIX wieku, a ci ludzie, jako doktorzy, inżynierowie, architekci, nie chcieli się utożsamiać absolutnie, Walczyli o, o wysoki status swojej pozycji, jak, jaką mieli. Jedni mają swój intymny mały świat, drudzy mają trochę zalet, trochę wad. Albo forcejstą porcą wielki ram, lub pretensje i kłopoty, a ja mam światowe życie. Szum igwar i gwar, ferioneonów. Bardzo szybko ten status osiągnęli. I konflikt polega na tym, że był to konflikt absolutnie kulturowy. Między tymi dwoma nurtami. Ja się tym między nimi zajmowałem. Wcale nie chciałem się tym zająć. Ale znalazłem się w środku tego, tego nurtu. Wszystkiego dotknąć. Wszystko prawie wolno zjeść mi. Znalazłem się w środku i, i zafascynowało mnie to, że, że to jest ogromny konflikt właśnie między tymi dwoma, dwoma ludźmi. Konflikt był tak silny w tej miejscowości, w której mieszkałem, że że tam na noże szły wręcz. Między tymi dwoma, dwoma grupami do tego, że kolejni księża w parafii polskiej byli suspendowani, czyli byli usuwani karnie. Biskup musiał wkraczać. Stara Polonia chciała tą nową Polonię wyrzucić w ogóle z, z tej parafii, oskarżała im ją o wszystkie grzechy, bo to, że nie są patriotyczni, że nie zajmują się wystarczający sposób, nie są zaangażowani religijnie. No, wiele rozmaitych się tego. Ci ludzie przynależeli do od... Do całkowicie innych światów. Tam byli Amerykanami, którzy raz na jakiś czas akcentowali swoje polskie korzenie w amerykański sposób i przy pomocy polsko amerykańskich symboli. Ta druga grupa to byli Polacy mieszkający w Stanach Zjednoczonych i dzieci są już. Amerykanami polskiego pochodzenia. I oni wychowali. Oni mówili innym językiem. Oni nie mówili po angielsku między sobą, tylko po polsku. Oni mówili językiem nie gwarowym, tylko wysokim. Oni nie interesowali się rozgrywkami piłki nożnej. No, ostro bardzo nowy atak. Piłkarze obu jedenasty Mirosław Mirosław Trzeciak. Przypomnijmy, zdobył gola po indywidualnej akcji całego zespołu, ale teraz znów groźna akcja Polaków. Lewą stroną do jak Państwo widzicie, nic nie widać już w tej mgle. Po to jeszcze była trzecia grupa ja mówię na przykład o Chicago jeszcze była trzecia grupa, trzecia grupa Polonii to ta Polonia, która nie była imigracją posolidarnościową tylko to byli ludzie z Łomży z Łomży, spod Zakopanego spod Nowego Sądża prości ludzie, którzy przyjeżdżali tam do ciężkiej pracy zmęczeni, wycieńczeni nogi piłkarzy są ciężkie jak z Także tak starą Polonię powiedzmy przynależącą do dolnej klasy średniej mieliśmy nową grupę tych Polaków żyjących w Ameryce, która jak rakieta w ciągu 10 lat szła ku górze. To były badania robione w latach 90-tych już. Oni byli już po 10 latach w Stanach Zjednoczonych. Już budowali luksusowe domy, już jeźdźli wspaniałymi samochodami, już jeździli na wakacje nie tylko do Polski, ale do Acapulco. Tak? W związku z tym ta stara Polonia poszalałam, Skąd oni mają te pieniądze? Przyjechali biedni z jedną walizką, a po 10 latach już mają wszystko. Oni nie rozumieli, że ci ludzie są wykształceni, że dlatego właśnie, że są wykształceni, to mają ten abac. No i ta trzecia Polonia, właśnie tych biednych, żyjących w tak zwanych basementach, ludzi po 10 w jednym, w jednym dom, domostwie, którzy po dwóch trzech latach ciężkiej pracy i oszczędzenia każdego dolara zamierzali po prostu powrócić do, do Polski nie wiem, dokupić sobie kawałek pola, czy, czy kupić samochód, czy coś takiego. Więc to były trzy grupy, które absolutnie ze, ze sobą nie przestawały, Każda reprezentowała inną subkulturę. Tam można było dokładnie zobaczyć, jacy jesteśmy, co to jest polskość dla każdej z tych grup. Dla każdej z nich ona była inna, dla tych Amerykanów polskiego pochodzenia ta polskość była ograniczona do, do właśnie takich zabawowo folklorystycznych treści pokazujących, że proszę, Moja babcia przy, przyjechała tam z dziś. Dla tych y, ciężko pracujących chłopów i robotników, polskość była głównie związana z byciem razem, oraz w y, dużym stopniu z religijnością oraz z lokalnością. Oni znali Chicago i to tylko swoją dzielnicę. Na przykład, takie Jackowo, to jest taka dzielnica tam, gdzie praktycznie świętego Jacka jest zlokalizowana. I spotkałem takich na przykład ludzi, którzy raz na pół roku wybierali się do centrum i gdy to czynili, to wyciągali wszystkie pieniądze ze swojej kieszeni, tylko zostawiali na bilet powrotny autobusowy, żeby nie pokusić się, by cokolwiek wydać. No i ta trzecia grupa, dla, dla których polskość to była polska polityka, polska historia, polska wysoka kultura, polski język i jeszcze jedna rzecz bardzo ważna w tym tamtym kontekście. Wychowanie dzieci, dbałość, nie każdemu się udawało, ale dbałość o to, żeby ich dzieci, żeby ten dom był polski, żeby one mówiły perfekt po polsku. I rzeczywiście w znam wielu takich ludzi, którzy, którym się to udało, i te dzieciaki po prostu są w pełni dwukulturowe.